Słuchacie Wiki Radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Krzysztofa Lewandowskiego pod tytułem Czy model open source software jest właściwy do udostępniania twórczości artystycznej? Wystąpienie odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Copy Camp, zorganizowanej 1 października 2013 roku przez Fundację Nowoczesna Polska powiedzieć, że spodziewałem się od Pana Profesora Moglena, że uzyskamy kilka odpowiedzi, jak to zrobić. Tymczasem Pan Profesor wystąpił trochę jak Stanisław Lem i przewiduje, przewiduje przyszłość. Spodziewałem się tego, jak zrobić, dlatego, że wydaje się, raz to Panu Profesorowi się udało w związku z z, z umowami dotyczącymi wolnego oprogramowania. Muszę powiedzieć, że uczono mnie, że największym wyrazem wolności jest twórczość. I to możliwość zadysponowania przez autora własnym utworem, tak jak chce, wygłoszenia go wobec tego, komu chce przekazania temu albo innemu podmiotowi do eksploatacji albo zachowania go wyłącznie dla siebie, to jest właśnie jego przywilej i największa, największa jego wolność. Mam wrażenie, że to uwalnianie w tej chwili i nastawienie się takie altruistyczne na tych wszystkich, którzy potrzebują wiedzy, potrzebują kultury, doprowadziła nas do takiej sytuacji, że zapominamy trochę o autory. Nie mówię, że zapominamy o całym przemyśle kultury, który być może autorowi jest niezbędny, ale zapominamy o samych, o samych twórcach. Jest pytanie, jak regulować i czy są jakieś szanse na takie regulowanie dostępu do twórczości, aby ono było sprawiedliwe. Bo sprawiedliwości potrzebują także autorzy. Nie wiem, czy jest inna możliwość, jak regulowania prawem. I jak do tej pory nikomu się to nie udało, bo nawet wolne licencje w obszarze oprogramowania są regulowane przecież prawem, bo polegają na tym, że ktoś musi do, do nich przystąpić. Ja jestem prawnikiem, ale swoje dzisiejsze wystąpienie chciałbym poświęcić nie analizie jakichś przepisów prawnych, ale pokazać, jak nie zawsze jeden model, w tym przypadku model, który został znaleziony dla programistów i dla oprogramowania, musi być przełożony i konieczny jest do zastosowania w innym obszarze. Pierwsze, co będzie rozdzielać i różnicować te sposoby, to jest na pewno moment powstania twórczości i moment powstania tego, co byśmy nazwali początkiem cyfrowego świata. Twórczość powstała nie wiadomo jak daleko, w przeszłości pewnie kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Natomiast świat cyfrowy to zaledwie kilkadziesiąt ostatnich lat. Trzeba też zwrócić uwagę, że całkiem inne cele spełnia utwór artystyczny, a całkiem inne program komputerowy. Przy utworze artystycznym My chcemy coś poczuć. Jego cele są estetyczne. Przekaz jest przekazem ideowym. W przypadku oprogramowania my przede wszystkim oczekujemy pewnej funkcji. Realizacji pewnych możliwości, które oprogramowanie nam daje. Z punktu widzenia prawa mamy tutaj do czynienia z pewnym odwróceniem. Bo można powiedzieć, że gdzieś tam do umownie przyjętego początku regulowania e, e, twórczo korzystania z twórczości. Przyjmijmy, że są to statuty e, Anny w 1710 roku. Przedtem, można powiedzieć, mieliśmy pełną wolność w tym zakresie. Każdy mógł korzystać z twórczości, ale tylko tak, jak twórca chciał mu tę twórczość udostępnić. W przypadku oprogramowania ten czas wolności wydaje się być o wiele krótszy, aczkolwiek być może bardziej świadomą. Z punktu widzenia społecznego możemy powiedzieć, że technologia była takim momentem, który wkraczał w tę wolność i wolność ograniczał. Jeśli umówimy się, że to technologia druku Gutenberga była taką cezurą techniczną, cywilizacyjną, to pewnie będzie to w dużej mierze prawda. W przypadku oprogramowania ten moment komercjalizacji przez koncerny komputerowe wydaje się być tym momentem, który przesądza o tym, że zaczął rodzić się pewien, pewien ruch. Z, zaczął, zaczęło tworzyć się pewne społeczeństwo, najpierw w Stanach Zjednoczonych, w Massachusetts. Instytutów Technologii, a potem na całym świecie. To był bód samych programistów. Uwolnijcie, nie, nie zamykajcie naszego oprogramowania. Nie szukajcie takich rozwiązań prawnych, nie ograniczajcie, aby standardowe oprogramowanie wytwarzane dla użytkownika było zablokowane. Taki Taki trend pojawił się właśnie dla takiego celu zaczęto regulować i wciągać regulacje w zakresie oprogramowania w sferę prawa autorskiego. Prawo autorskie miało zagwarantować przede wszystkim tym, którzy komercyjnie wykorzystują programy komputerowe, do długiego, do długiego biegu eksploatac eksploatacyjnego, a prawo przez długi okres ochrony od śmierci autora właśnie to zapewnia. Gdybyśmy spojrzeli na włączenie programów komputerowych do przedmiotów prawa autorskiego, to ten okres jest niezwykle krótki. W Polsce tym bardziej krótki, bo od 1994 roku ale ustawodawstwo światowe oprogramowanie zaczęło plasować w sferze prawa e, autorskiego, także konwencje międzynarodowe. Ta sprzeczność jednak między, czy to e, dążenie do wolności przez programistów jest na zupełnie innym e, obszarze wektorów. To jest wolność między e, światem programistów, a światem koncernów, które chcą załaszczyć oprogramowanie. We współczesnym świecie rola oprogramowania wydaje się być zupełnie inna od roli dzieła artystycznego. I być może w tych dwóch zdaniach mieści się istota. Funkcjonalnie program jest tym, co można za jego pomocą zrobić, co można za jego pomocą wykonać. Dzieło artystyczne jest tym, ile można z jego udziałem poczuć. Być może rewolucyjne jest stwierdzenie, że dla oprogramowania prawa autorskie nie jest naturalnym narzędziem e, regulacji. Tak jak dla twórczości prawa autorskie takim narzędziem regulacji być. E, e, być może... E, tutaj oczywiście natychmiast pojawia się przeniesienie Pewnych, pewnych idei w sferę, w sferę licencji typu licencje Creative Commons. Ale zwróćmy uwagę, że te licencje są licencjami zainicjowanymi nie przez autorów, nie przez środowisko twórcze, ale przez tych, którzy chcą mieć dostęp do twórczości. One mają służyć głównie użytkownikowi i głównie w jego interesie są, są tworzone. Przykładem może być licencja, umowa, którą występujący dzisiaj mogli, ale nie musieli na szczęście podpisać na udostępnienie swojego, swojego wystąpienia, gdzie mamy zaakceptować pewne warunki, które, które użytkownik chce nam, chce nam podyktować. Przenożenie wolnych licencji na grunt kultury powinien uwzględniać co najmniej te warunki, które państwo wyświetla. Twórczość artystyczna wyraża przede wszystkim osobowość twórcy, osobowość autora. Jest wynikiem jego kreacji. Autorstwo oprogramowania, czy program jest bardziej inżynierski, jest bardziej zastosowaniem wiedzy niż niż tych, tej części ludzkiej inteligencji, która zmierza do pewnych, do pewnych celów estetycznych. Użytkownika oprogramowania na dobrą sprawę nie obchodzi, kto jest jego twórcą, tylko co może osiągnąć przy pomocy programu komputerowego. Przy dziele artystycznym dla użytkownika autorstwo jest głównym wyróżnikiem i wartością samą w sobie. To dla autora konkretnego utworu chcemy z tym dziełem się zapoznawać, to dla autora konkretnego utworu chcemy to dzieło nabywać, słuchać, oglądać. Licencje w zakresie wolnego oprogramowania, to już to, co powiedziałem, zainicjowali programiści, aby rozwijać to oprogramowanie. Natomiast licencje w obszarze wolnej kultury zainicjowali użytkownicy, aby mieć dostęp do oryginalnych dzieł. Prawa twórców kultury muszą być prawami monopolistycznymi. Do twórca musi mieć prawo do decydowania o tym, aby swobodnie uwalniać swoje, swoje utwory. Oczywiście najlepiej, gdyby to prawo było niesformalizowane. Ale zasady, na jakich to udostępnianie ma następować, powinny być jednak w jakiś sposób regulowane. Nie ma żadnych wątpliwości, że każdemu twórcy zależy na tym, aby mieć jak najszerszy dostęp do publiczności. Być może potrzebny jest jakiś kompromis. Być może potrzebny jest powrót prawa do korzeni, gdzie Myślałem o zabezpieczeniu konkretnego autora, faktycznego kreatora, faktycznego autora, a nie tych, którzy dalej będą jego prawami dysponować i dalej będą tymi prawami handlować. Być może możliwy jest taki kompromis. Taki kompromis dla tego najsłabszego ogniwa w systemie społecznym jaki jest twórca, wydaje się być niezbędny. Bo w świecie, gdzie mamy do czynienia z lawinowym rozpowszechnianiem twórczości, gdzie mamy do czynienia z brakiem możliwości kontroli, jak to rozpowszechnianie się odbywa, przy użyciu różnych ogniw pośrednich prawo autora okazuje się być prawem najsłabszym. Prawo fizycznego autora, a nie w rozumieniu prawa majątkowego, nie w rozumieniu prawa, które może przechodzić z podmiotu na podmiot. Gdyby stawiać jakieś wnioski, to wydaje się, że prawo powinno zawierać normy gwarantujące autorowi co najmniej niezbywalne i niezrzekalne prawo do wynagrodzenia z tytułu rozpowszechniania jego dzieła. I to prawo powinno być adekwatne do społecznego zainteresowania e, jego dziełami, a nie tylko do zarobku osiąganego e, na nim e, przez innych. Jest sposób również zapo zapomnieć o tej, części, e, e, o tej części twórczości, która ma charakter osobisty, o tym piętnie autora odciśniętym na jego e, dziele. To właśnie z powodu tego piętna, tej indywidualności, my, czytelnicy, konsumenci kultury, widzowie, sięgamy po określone dzieła. To właśnie to osobiste piętno jest podstawą naszych przeżyć estetycznych i wyborów, a także oczywiście wartości ekonomicznych. I nie da się zaprzeczyć altruistycznemu przesłaniu dostępu do kultury i wiedzy, ale wydaje się, że nikt nie wymyślił jak na razie lepszego sposobu regulowania tego dostępu i lepszego sposobu zabezpieczania tych najmniej uprzywilejowanych, tych najbardziej dotkniętych niesprawiedliwością, o czym mówił pan profesor, jak tylko poprzez prawo. Ja na razie na horyzoncie nie widzę innych możliwości, jak prawnych regulacji, które byłyby wypadkowo pewnych społecznych konieczności oczekiwania. Dziękuję bardzo. Słuchacie Wikiradia. Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org.